przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło. Tedy, gdy oni słuchali, mówiąc dalej, powiedział im podobieństwo, dlatego że był blisko od Jeruzalemu, a iż oni mniemali, że się wnet Królestwo Boże objawić miał. Rzekł tedy, niektóry człowiek rodu zacnego jechał w daleką krainę, aby sobie wziął Królestwo i zasię się wrócił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 który biorę, czego mnie położył, a żnę, czego mnie siał. Przedrześ tedy nie dał srebra onego do lichwiarzy, a ja przyszedłszy, wziąłbym je był z lichwą. I rzekł tym, którzy tuż stali, weźmijcie od niego te grzywne, a dajcie temu, który ma dziesięć grzywien. I rzekli mu, panie, mać dziesięć grzywien.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 I stało się, gdy się przybliżył do Betfagę i Betani, ku górze, którą zowią Oliwną, posłał dwóch z uczniów swoich, mówiąc Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, do którego wszedłszy znajdziecie ośle uwiązane, na którym żaden człowiek nigdy nie siedział. Odwiązawszy je, przywiedźcie. A by was kto spytał, przeczy je odwiązujecie? Tak mu powiecie.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 Ale niektórzy z faryzeuszów z onego ludu rzekli do niego, Nauczycielu, zgrom ucznie twoje! A on odpowiadając, rzekł im, Powiadam wam, jeśliby ci milczeli, Wnet kamienie wołać będą. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, Płakał nad niem, mówiąc, O, gdybyś poznało i ty, a zwłaszcza w ten to dzień twój, Co jest ku pokojowi twemu,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 Zawieszał się na nim słuchając go.